To są informacje Polskiego Radia 24. Opozycyjna Tisa Petera Madziara zdecydowanie wygrywa z fidesem Wiktora Orbana. Z całego świata płyną gratulacje. Gospodarka i geopolityka to tematy wizyty polskiego premiera w Korei Południowej. Piloci Lufthansa znowu strajkują, walczą o lepsze warunki pracy. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Miażdżące zwycięstwo opozycyjnej partii TISA z danych Węgierskiego Narodowego Biura Wyborczego po podliczeniu niemal 99% głosów wynika, że partia Petera Madziara może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Jako jeden z pierwszych wyborczego zwycięstwa Madziarowi pogratulował dotychczasowy premier Viktor Orban, który wraz ze swoim Fidesem przechodzi do opozycji. Gratulacje spłynęły z całej Europy i ze świata. Węgry wybrały Europę, Napisała na x przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że wynik wyborów pokazuje przywiązanie Węgrów do wartości europejskich. Gratulowali również między innymi kanclerz Niemiec Friedrich Merz czy premier Kanady Mark Carney. Na wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech zareagowali także nasi politycy. Premier Donald Tusk napisał między innymi na platformie X Węgry, Polska, Europa. Znowu razem. Wspaniałe zwycięstwo. Drodzy Przyjaciele, Ruski Khaza, czyli Rosjanie, do domu, dodał szef polskiego rządu. A marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do zapowiedzianej przez Petera Madziara pierwszej wizyty w Polsce. Dziękujemy, zapraszamy i czekamy, napisał w serwisie X. To rewolucja, tak zdecydowane zwycięstwo ugrupowania Petera Madziara ocenił na naszej antenie doktor habilitowany Miklosz Mitrowicz, historyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji. To jest prawdziwa rewolucja rewolucja, pokojowa rewolucja oczywiście, ale węgierskie społeczeństwo jest takie, że długo znosi, a potem wybucha. I to zwycięstwo tysy to jest niesamowite będzie to jest większe zwycięstwo niż Fidesu w 2010 roku. Peter Maciar potwierdził, że pierwszą podróż odbędzie do Warszawy, następnie ma udać się do Wiednia i Brukseli, a na konstruktywną współpracę z Budapesztem liczy z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Korei Południowej Lee Zemjungiem. Polska delegacja przybyła do Azji wczoraj. Dziś odbywają się oficjalne spotkania z przedstawicielami najwyższych władz państwowych. Premier Tusk mówił, że jednym z ważniejszych tematów rozmów będzie sytuacja geopolityczna na świecie. Donald Tusk dodał, że Polska zamierza aktywnie uczestniczyć w budowie nowego ładu.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 Kolejne rozmowy polskiej delegacji planowane są z premierem Korei Południowej i przewodniczącym tamtejszego Zgromadzenia Narodowego. Stany Zjednoczone wprowadzają od dziś blokadę morską portów irańskich. poinformowało dowództwo Sentcom. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Pakistanie, które zakończyły się przedwczoraj bez przełomu. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 100 kilotów odwołanych w Niemczech. Od północy trwa dwudniowy strajk pilotów Lufthansa. Związek Zawodowy cockpit walczy o lepsze warunki pracy, a odczuć ma to ponad 100 tysięcy podróżnych. Więcej na ten temat Adam Górczewski. Po kilkanaście lotów skreślono w rozkładach w Berlinie, Hamburgu czy Kolonii. Po kilka połączeń zniknęło na mniejszych lotniskach. Setki startów nie dojdą do skutków w Monachium i Frankfurcie nad Menem, w najważniejszych portach lotniczych, z których operuje główna linia grupy. Koncern szukał zastępczych załóg dla jak największej liczby maszyn, ale i tak redukcja lotów jest ogromna, również dlatego, że do strajku wezwani zostali także piloci Lufthansa Cargo, Lufthansa City Line i Eurowings. Piloci tej ostatniej firmy protestują tylko dzisiaj. Pozostałe trzy linie do północy z wtorku na środę.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 Złoty Fryderyk 2026 dla Stanisława Sojki. Zmarłego w ubiegłym roku artystę uhonorowano za szczególne zasługi dla polskiej kultury. Gdyby żył, ten Fryderyk byłby jego piątym. Wiceminister kultury Sławomir Rogowski podkreślał, że są straty, z którymi nie można się pogodzić. Nie tylko śpiewał, on opowiadał nasze emocje, nasze tęsknoty, nadzieje. Jego muzyka składała się z wielkiej wrażliwości i przypominała, że dobro i piękno zawsze mają sens. Ten Fryderyk ma wielką wartość i sens symboliczny dla nas, dla jego miłośników, dla całego środowiska artystycznego. Złotego Fryderyka odebrali bliscy artysty. Gala odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. To były informacje Polskiego Radia 24. Dzień będzie na ogół słoneczny i dość ciepły. Chmury i słaby deszcz możliwe tylko na krańcach północno-zachodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 12 do 16 stopni. Poranek w Polskim Radio 24. Siódma na zegarach, poniedziałek, 13 dzień kwietnia 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 5.44, a zajdzie o 19.30. Imieniny obchodzą Hermenę, Gilda, Ida, Marcin i Przemysław. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. W naszym studiu senator Adam Bodnar, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie minister sprawiedliwości, rzecz jasna także. Jest pan zaskoczony skalą zwycięstwa Petera Madziara? Myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni, ale w taki sposób no, niezwykle pozytywny i miły. Jednak zarówno frekwencja, jak i poziom tego zwycięstwa, i zwłaszcza osiągnięcie większości konstytucyjnej, to... Oznacza bardzo wiele dla Węgier, dla y, społeczeństwa obywatelskiego, węgierskiego, ale także dla naszych relacji w Europie, już nie wspominając o y, wojnie w Ukrainie. 16 lat to niezwykle długo utrzymywania się przy władzy. Łatwo będzie przejąć te rządy na Węgrzech? Ja myślę, że ten moment y, przejęcia już chyba y, nastąpi, tak nawet jeżeli byśmy porównywali do naszej sytuacji z 2023, to kto wie, czym być może nawet nie będzie łatwiejszy, bo u nas, przypomnijmy, mieliśmy ten rząd dwutygodniowy, który trochę opóźnił taką radość ze zwycięstwa obozu prodemokratycznego. Czyli były wielkie emocje, prawda, 15 października wieczorem, 16 października następnego dnia, a później ja miałem, pamiętam takie cały czas poczucie, że zaraz coś się wydarzy, że to zwycięstwo zostanie odebrane. Tutaj myślę, że to złożenie tych gratulacji, to bezwzględne zwycięstwo i ta większość konstytucyjna, ten gigantyczny mandat od narodu powoduje, że Orban jest absolutnie na straconej pozycji i chyba nic nie będzie kombinował. Nawet nie bardzo chyba ma instrumenty, żeby kombinować. Nie obawia się pan, że ma jakiegoś asa w rękawie? Nie, ja się bardziej obawiam tego, co będzie później. To znaczy, no bo zauważmy, jeżeli spojrzymy na poziom procentów, no to jest te kilkanaście procent przewagi, ale to wciąż jest 38% wyborców, prawda, Fidesu. I teraz mamy w strukturach państwa setki, tysiące osób, które całe w zasadzie no, pokolenia, całą taką nomenklaturę orbanowską, która przez te 16 lat y, tam na, na tym, w tym systemie żyła, z niego się żywiła, y, była skorumpowana i y, na różne sposoby y, czerpała korzyści z państwa. I to jest tak, że oni będą ten nowy system podważali. Oni będą wykorzystywali różne możliwości. Nawet jeżeli się z, y, y, zmieni kierownictwo y, w wielu instytucjach, y, to wciąż myślę, że będzie ten kłopot, jak państwem zarządzać, jak doprowadzić do sprawnego funkcjonowania i będzie to wymagało wielkiej sprawności i zręczności ze strony tis -y. Powszechnej wymiany kadr? Być może, być może tak. Proszę zauważyć, że we wczorajszym przemówieniu Peter Magiar mówił o o wymianie chociażby prokuratora generalnego, prawda? Mówił o prezesie Trybunału Konstytucyjnego. Była taka zawalowana wypowiedź, że może prezydent się powinien podać, powinien zwołać to, zwołać parlament, prawda, ale też się podać do dymisji. No ale to są, no ale będzie też zmiana konstytucji. Za zmianą konstytucji idzie możliwość powołania różnego rodzaju też narzędzi, stworzenia narzędzi, które pozwalają na takie właśnie zmiany kadrowe. No, ale do tego trzeba też mieć ludzi, tak? To znaczy, jak ja patrzę z perspektywy chociażby prokuratury, to to wcale nie jest takie e, oczywiste, tak? Że, e, że z dnia na dzień e, prokuratorzy zaczynają myśleć i funkcjonować inaczej. Albo spójrzmy na służby specjalne, tak? No, skąd nagle wziąć e, tak gigantyczne, prawda, e, e, kadry, które by od nowa budowały y, całą y, Demokratyczną Republikę Węgier. Ja myślę, że oni sobie poradzą, tak? natomiast y, pokazuje na te trudności, które, y, które będą zupełnie naturalne w, te, w, w tego typu czas się przejścia. Pan y, sam zdradzę, przed początkiem naszej rozmowy zaznaczał, że od, od wielu lat y, w pewien sposób ostrzegał czy przestrzegał przed Wiktorem Orbanem i przed jego działaniami. A ja się zastanawiam, czy, czy Peter Madziar może nie okazać się rozczarowaniem, bo na finiszu tej kampanii w polskiej debacie publicznej pojawiały się takie argumenty, że to, to wcale nie jest taki makiaweliczny wybór pomiędzy dobrem a złem, że Peter Madziar to jest jednak człowiek wywodzący się z fidesu, myślący często podobnie jak Wiktor Orban, tylko może sympatię ma rozłożone inaczej. Oczywiście się pojawiały gdzieś takie głosy, że to jest taki trochę fide slide. Prawda? Mm -hmm. Natomiast co innego komentatorzy myślę, a co innego jednak ten mandat, który jest dany przez społeczeństwo. I ja, ja myślę, że jeżeli gdzieś widziałbym jakiś problem, to jak dowieść ten wynik wyborczy w sensie rzeczywistego, stosunkowo szybkiego poprawienia jakości życia i zrealizowania tych, tych obietnic. Tak to zresztą w tej wczorajszej przemowie tam pamiętam były takie trzy hasła akcentowane, prawda? Służba zdrowia, edukacja i odblokowanie pieniędzy, i odblokowanie pieniędzy prawda? Ale też no, wiemy doskonale, że ta sytuacja budżetowa jest o wiele gorsza niż w Polsce i że że nie ma wzrostu gospodarczego, że jest stagnacja. Bardzo ładnie o tym też mówi Krzysztof Warga, wybitny ekspert od, od Węgier, gdzie właśnie mówi, że na prowincji, no to bardzo widać to takie wręcz zacofanie czasami e, cywilizacyjne, jeśli chodzi o Węgry. Także no rozumiem, że tego się, dobrobytu nie da się zbudować bez zmiany struktur. E, no, no właśnie, ale tak, tylko że to wszystko też wymaga czasu. Hmm. Tak? I teraz e, gdzieś pojawia się takie myślenie przy całej tej wielkiej radości, tak? że że miną mnie rok, minie dwa, dwa lata i nagle się okaże, że nie wszystko udało się odbudować, a, a na tym zawsze będą bazowały partie, które w, w tym czasie będą w opozycji. Natomiast... To fakt, rozczarowanie to jest kazus koalicji 15 października? Ja myślę, że... Mm, ja nie chciałbym mówić o, o rozczarowaniu, ponieważ uważam, że my naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, aby y, doprowadzać do rzeczywistych zmian. Myślę, że, że wiele Wiele rzeczy, które się w Polsce e, zmieniają, nie są gdzieś nawet tak dostrzegane, a, a mają istotne znaczenie. No, taki prosty przykład z ostatniego tygodnia. No, czy ktoś zauważył, że została przyjęta, został przyjęty projekt ustawy o rzeczniku praw ucznia? Prawda? Nowa instytucja, ale to jest taki temat, gdzieś, który jest istotny dla pewnej grupy, ale gdzieś na marginesach e, e, debaty e, publicznej, bo się koncentrujemy na tych wielkich hasłach, e, właśnie jak rozliczenia, jak reforma instytucjonalna, ale też kwestia poczucia bezpieczeństwa. Natomiast jednak chciałbym zauważyć, że to, co, o czym myślę cały czas, to to, że u nas ta, ten okres budowania tej dem, tak zwanej demokracji nieliberalnej trwał 8 lat. Mhm. 8 długich lat. Na Węgrzech to jest 16 lat. Ja doskonale pamiętam 2011 rok, kiedy właśnie bardzo dużo na ten temat pisałem, uczestniczyłem w debatach, nawet przypomniałem sobie, że Raz organizowałem taką specjalną konferencję prasową wraz z panem Ryszardem Kaliszem, który był wtedy przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz z Karoliną Wigurą z Kultury Liberalnej, gdzie właśnie mówiliśmy, że apelowaliśmy nawet do władz polskich wtedy, żeby bardziej spojrzały tak krytycznie na, na Wiktora Orbana. Mam wielu znajomych, przyjaciół, którzy no, przez te kilkanaście lat cały czas upominali się o te standardy demokratyczne. I, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że to jest całe no, pokolenie, tak, które, które żyło w tym systemie, które żyło pod opresją, które marzyło o tym państwie demokratycznym. Ja bym, myślę, że więcej niż jedno pokolenie, Ale jednocześnie, też wychowane w tym systemie. Tak, ale jednocześnie się dostosowało do tego systemu. I teraz pytanie jest takie, na ile ta, ta nadzieja, ta wielka radość płynąca z wczorajszego dzisiejszego dnia będzie da dawało taką siłę na e, zmiany na Węgrzech. To jeszcze jeden wątek polski w historii węgierskiej, czyli dwóch azylantów, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Pamiętam, jak w kampanii wyborczej Peter Madziar mówił, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie odebranie tej ochrony prawnej e, tym dwóm politykom. Jak to w praktyce będzie wyglądało? Może wyglądać? To znaczy, oni faktycznie mają azyl, który jest azylem czysto politycznym, czyli przyznanym przez e, władze państwa, czyli ten azyl można, odebrać, tak jak się go przyznało, tak go można odebrać. No i wtedy oni wchodzą w normalną procedurę sądową stosowania europejskiego nakazu aresztowania. Czyli ekstradycyjną także. No, ta, no, no tylko tak, europejski nakaz aresztowania jest właśnie tym uproszczeniem procedury ekstradycyjnej, prawda? No bo ekstradycja, po to właśnie stworzyliśmy ten mechanizm szybszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, żeby nie korzystać z długotrwałych i takich bardzo y, zaawansowanych procedur ekstradycyjnych. Także no, tak naprawdę będzie się to sprowadzało. Tak do te bezpieczniki, że... o których się mówi, które pozostawił Viktor Orban właśnie na wypadek odbierania azylu, one istnieją rzeczywiście? To znaczy tam faktycznie jest, to prawda. Bo Specjalnie nie precyzuję, bo ja, ja nie znam konkretów. Już tutaj. mówię, w największym skrócie chodzi o to, że on, że to zostało zapisane nie tylko na poziomie decyzji politycznej, ja, ale my. też na poziomie odpowiedniej zmiany w prawie. Tak? Ale, ale zauważmy jedną rzecz, że posiadanie większości konstytucyjnej powoduje, że... w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 żeby nawet jeżeli są jakieś blokady instytucjonalne, to, to odblokować. Także tego bym się nawet Czyli specjalnie w obawiał. W praktyce dla tych dwóch polityków, dla ziobry i dla Romanowskiego zaczął bić zegar? Odliczać czas do, do, do, do odebrania im ochrony prawnej? Ja używam takiego porównania, że oni mają te nałożone złote, węgierskie kajdanki, a teraz no te, te kajdanki już nie będą tylko i wyłącznie symboliczne, one się po prostu przemienią w zwyczajne metalowe kajdanki i po prostu prędzej czy później, moim zdaniem, do Polski trafią. No chyba, że będzie wylot za ocean. I tutaj no to jest, no i znowu wkradzamy w sferę może nie prawa, a, no, no a, a polityki, ale no to tak jednoznaczne poparcie ze strony Trumpa oraz Jay Levanse'a dla Orbana może z, z, zmuszać, znaczy się może rzeczy zmusza do zastanowienia, jakie są też relacje naszej prawicy z ruchem Maga i z i z, i, i i czy te powiązania są na tyle silne, żeby mhm. gdzieś zaaranżować, zorganizować y, jakiś transport y, do Stanów Zjednoczonych? I wylobować pomoc w Stanach Zjednoczonych dla Ziobrej i dla Romanowskiego. No tak, ale najpierw trzeba się tam dostać, a to też wcale nie jest takie oczywiste i proste. To jeśli jesteśmy już przy osobach, które mają problemy z wymiarem sprawiedliwości, to jeszcze Michał Kuczmierowski, bo dzisiaj ma zapaść w sądzie w Londynie decyzja o ekstradycji do, do Polski. Strasznie długo ta procedura w, przed brytyjskim sądem trwa. Myśli pan, że dzisiaj dobiegnie końca? No, myślę, że już ten sam czas wskazuje, że to powinno zmierzać do końca. Zauważmy, że w, w przypadku pana Kuczmierowskiego on jest objęty czymś, co byśmy nazwali tym dozorem elektronicznym w toku postępowania przygotowawczego. Czyli ma, on nie ma pełnej możliwości, nie jest pozbawiony wolności, ma, ale ma jednocześnie ograniczoną mobilność i musi cały czas przebywać na terytorium Wielkiej Brytanii. No myślę, że w tej sprawie już, już tyle wiemy o tych nadużyciach związanych z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Już poszły przecież akty oskarżenia, już wiele osób ma zarzuty że i też jednocześnie... Ta sprawa pokazuje, że ona jest prowadzona naprawdę bardzo tak rzetelnie, przyzwoicie, krok po kroku I myślę, że tutaj sąd brytyjski nie powinien mieć wątpliwości, że tu nie ma jakiejś wielkiej groźby upolitycznienia tej sprawy, tylko że jest to najzwyczajniej w świecie mechanizm rozliczania nadużyć z czasów covidowych. A to, że to postępowanie przed brytyjskim sądem tak długo trwa, to jest kwestia proceduralna, czy to jest kwestia umiejętności obrońców Michała Kuczmierowskiego? Myślę, że i jedno i drugie, to znaczy yy, wiemy, yy, yy, że sądy brytyjskie są bardzo skrupulatne i w ten sposób w takich sprawach działają, ale też yy, wiemy, że no, w obronę tutaj z tego, co się orientuje, były zainwestowane dość yy, potężne środki, bo sprawa stała się yy, symboliczna. Tam były też jakieś różne takie przypuszczenia yy, dotyczące relacji z władzami brytyjskimi yy, yy, w, w, w czasie. Yy, yy, covidowym i być może gdzieś wykorzystywania i tworzenia pewnego takiego parasolu ochronnego. Ja bym tutaj z, tym, z taką argumentacją nie, nie przesadzał raczej. Wydaje mi się, że było dążenie do tego, żeby przedłużyć ten proces w taki sposób, że może dojdzie do zmiany władzy i wtedy nie będzie już okay. kłopotu. To panie ministrze zmienimy w temat i porozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym. Co dalej z Trybunałem? Co dalej z tym czworgiem sędziów, których Bogdan Święczkowski nie uznaje jako pełnoprawnych sędziów Trybunału? Czy sytuacja się, myślę, że nie zmieniła ani o Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Złożyli ślubowanie wobec Prezydenta i powinni zostać dopuszczeni do orzekania. Moim zdaniem... Deklaratywnie tak, ale w praktyce to tak nie znaczy, no w, w praktyce to jest tak, że mamy kolejny dzień tygodnia, dzień roboczy. Powinni się pojawić w pracy i powinni żądać od Bogdana Świączkowskiego dopuszczenia do orzekania, przyznania im gabinetu i powinni to robić każdego kolejnego dnia konsekwentnie. Wie pan i... tak po ludzku, ile, ile człowiekowi wystarczy determinacji, żeby codziennie przychodzić no, no dobrze, mówić, na razie... chciałbym przyjść do pracy. No, no dobrze, ale na razie ile to było tej determinacji? Na razie był jeden dzień, kiedy się pojawili, <grym> drugi dzień, kiedy się pojawili o 14 i złożyli to pismo, deklarację. Teraz mamy kolejny tak, dzień. Ale jest... myśli pan, że ta presja cokolwiek zmieni? Znaczy, ja, ja, ja wiem tylko, że tak, tylko że jeżeli mamy ograniczone instrumenty, jeżeli pojawia się tego typu blokada, która ma charakter polityczny, to uważam, że właśnie determinacją trzeba pokazywać, że się cały czas służy społeczeństwu i że, i że w ten sposób chce się... Yy, po prostu wykonywać swoje obowiązki, do których się zobowiązało właśnie przysięgą. Ta, ta rzetelność, którą obiecywali w ślubowaniu jest właśnie między innymi taką rzetelnością, że każdego dnia muszą być gotowi do wykonywania tych funkcji orzeczniczych. A jak, jak, jaka jest pańska opinia na temat tej ścieżki, którą sędziowie e, sugerują, antycypują, czyli ścieżki z, e, przez sąd pracy, żeby to sąd pracy ustalił stosunek pracy, jak rozumiem, i nakazał Bogdanowi Święczkowskiemu nawiązanie tego stosunku pracy też? Ja myślę, że jest to interesująca droga, tak może bym to ująć. Dyplomatycznie. Natomiast nie, bo ja się po prostu boję, na ile to nie spowoduje zamrożenie całej sytuacji, bo tak bo orzekanie przez sąd pracy też jest nieprzewidywalne, nawet nie jeśli chodzi o rezultat tego postępowania. Może być tak, że sąd pracy uzna, że w ogóle nie jest właściwy do orzekania w takich sprawach, prawda? To, to jest jakaś możliwość, ale ta nieprzewidywalność oznacza też, że nie wiemy, kiedy orzeknie. I to powoduje, że na te ileś kolejnych miesięcy cała sytuacja jest, jest zamrożona. A być może właśnie, i co więcej, to może być nawet wygodne dla samego Bogdana Święczkowskiego, który w którymś momencie może powiedzieć, proszę, tutaj widzicie, sami się spieracie. Mhm. I, i, I być może właśnie to cały czas ten nacisk osobisty ze strony tych sędziów, ale także ze strony opinii publicznej na... Bogdana Święczkowskiego i na też prezydenta. Bo jeżeli prezydent wyśle wiem, jakiś sygnał, że okay, uznaje, że to... Wystarczyłoby, że prezydent powie, faktycznie dotarły do kancelarii prezydenta te e, ślubowania, mm -hmm. prawda, zostały złożone, formalnie faktycznie uznaje, że jest okej, okay, tak? To kończy temat w, w, w takim momencie. Także to nie jest tak, że, e, że z tych narzędzi nacisku politycznych powinniśmy tak szybko yy, yy, rezygnować. Rozumiem, że to jest taka nadzieja, przepraszam za kolokwializm, kto pierwszy pęknie, tak? czy prezydent Karol Nawrocki, czy Bogdan Święczkowski, bo dało się też wyczuć w ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej Bogdana Święczkowskiego, że on nieco umywał ręce. Mówił, hmm. to nie ja, to prezydent. Dopóki ja nie dostanę potwierdzenia od prezydenta, to sam mam związane ręce, tak jakby nieco próbował scedować z siebie odpowiedzialność. Y tak można to interpretować, ale też pamiętajmy o jednej rzeczy, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest tylko Bogdan Święczkowski, tylko też są sędziowie, którzy orzekają w tym Trybunale i te osoby też mogą kwestionować te decyzje. No wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że Bogdan Święczkowski wyznacza jakieś kolejne osoby do orzekania, tak? A na przykład część z nich zacznie mówić, ale zaraz, dlaczego w tym wyznaczeniu do orzekania nie brań są pod uwagę ci sędziowie, którzy także już powinni orzekać, prawda? Ja na przykład w tym czasie nie chciałbym orzekać. Oczywiście prawdopodobnie będzie tak mówiła ta dwójka wybrana, ale zobaczymy, co z tymi pozostałymi, tak? Dlaczego, mhm. jakie oni mają, tak się z czasami zastanawiam nad tym, interes w tym, żeby teraz się narażać i poświęcać swoje dalsze życie zawodowe w imieniu obrony interesów dawnego kolegi Zbigniewa Ziobry. Prawda? Jeszcze w tej sytuacji, kiedy Ziobro jest tak dodatkowo skompromitowany tym, że, że ukrywa się w państwie, gdzie już nawet nie ma tego parasolu, parasola ochronnego. Także ja, mi o to, zmierzam do tego, że wewnątrz Trybunału może być pewna też niejednolitość, która dziś może tak yy, wywierać pewien też nacisk na to, żeby całą sytuację uporządkować. Jak rozumiem, stąd ta presja jest potrzebna na wypadek tak jest, no. Oni ten... muszą tam po prostu być, oni tam po prostu fizycznie muszą każdego dnia pokazywać tak, my tutaj jesteśmy, to jest nasze miejsce pracy, nie mamy innego. A co z uznawaniem przez rząd Trybunału Konstytucyjnego? Czy, czy wejście tych dwojga, sześciorga sędziów w jakikolwiek sposób zmienia... Istotę zarzutów, fundamentalnych zarzutów do Trybunału, wadliwość powołania prezesa Bogdana Święczkowskiego, a w ślad za tym wadliwość, jak rozumiem, przydzielania spraw, składów sędziowskich. Mamy jeszcze dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Czy, czy to odczarowuje, tych sześcioro sędziów odczarowuje Trybunał? Ja myślę, że to jest pierwszy krok do tego, do tego procesu. Proszę zauważyć, że w tej uchwale sejmowej, która została przyjęta 27 lutego, tego roku tam pojawiały się różne kwestie, nie tylko kwestia dublerów, nie tylko kwestia tego swoistego upadku autorytetu Trybunału, co zostało też wykazane w wyroku e, e, luksemburskim e, z końcówki zeszłego roku, ale też kwestia przewodnictwa e, Trybunałowi, tak? czyli że e, jasno, e, z tego wyroku luksemburskiego wynika, że jeżeli mamy osobę, która została powołana do pełnienia funkcji prezesa Trybunału w sposób nieprawidłowy, to też można mieć wątpliwości, czy jest ona w, sta w stanie zapewnić rzetelne i niezależne funkcjonowanie tego organu. Jeżeli chodzi o przydział spraw, losowanie i całe to administrowanie Trybunału. I wie pan redaktorze, jak słyszałem Bogdana Święczkowskiego, który w czasie tego swojego wystąpienia w ostatni czwartek mówił, jak on to gwarantuje, a polityczność trybunału i jak on jest właśnie tym, prawda, wręcz takim, nie wiem, stawiał się w roli tego, tego męża stanu, który dba o, o integralność trybunału, no to po prostu śmiech przez łzy, tak? No bo... panie, panie ministrze, na koniec, bo już dwie i pół minuty zostały i to tak na, z, poza czasem, tak mnie intryguje, pan pozwoli prywaty nieco. Co z panem dalej, panie ministrze, politycznie, jeśli chodzi o karierę? Jestem senatorem koalicji nie wiem, obywatelskiej. Ja to, to wiem, oczywiście, ale zastanawiam się, co, co dalej, jak pan widzi swoją przyszłość? Chcę dalej wykonywać swój mandat senatora Koalicji Obywatelskiej. Zostałem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W przyszłym tygodniu jest sesja tygodniowa w Strasburgu. Na tym się skupiam. Rozwijam swoją działalność naukową. Przygotowuję się do kolejnych wyborów e, parlamentarnych. Teraz dla mnie też taki bardzo będzie ważny... będzie pan kandydować? Tak, tak, absolutnie. Tak, że no, chciałem... Ale żałuje pan tego wejścia w politykę? Bo ja pamiętam, jak kiedyś pan deklarował, że nigdy nie zapisze się do żadnej partii politycznej, a dzisiaj rozmawiam z senatorem, który deklaruje, że będzie ubiegać się o reelekcję. W partii jeszcze nie jestem, e, także tej decyzji jeszcze nie podjąłem. Natomiast. Jeszcze rzeczywistość może się różnie prawda, kształtować. Natomiast nie uważam, że to jest... Mam też bardzo taki ważny mandat do wypełnienia i ten rok kolejny chciałbym na to przeznaczyć w stosunku do Polonii. Ja zostałem wybrany dzięki głosom wyborców mieszkających poza granicami Polski i tam jest sporo też rzeczy do naprawienia i to jest też to, na czym się będę skupiał w ciągu najbliższego roku. Adam Botnar, były minister sprawiedliwości, senator, koalicja obywatelska. Dziękuję panie senatorze Dziękuję za bardzo. rozmowę. Minuta pozostała tylko do 7.30. W studiu już jest Rafał Boguta. Za chwilę informacje. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Cześć, tu Michał Mitrud, komentator Kanal+. Plus. Już od jutra ćwil finały UEFA Champions League. Atletico kontra Barcelona. A w środę Bayern kontra Real. Nie przegap meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4 dwójki i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal+. Plus. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Po 16 latach zmiana władzy na Węgrzech. We wczorajszych wyborach parlamentarnych zwyciężyła opozycyjna partia TISA. Zwycięstwa pogratulował liderowi tej partii, Peterowi Madziarowi, premier Donald Tusk, przebywający z wizytą w Korei Południowej. Rozmawiałem z Peterem Madziorem, gratulując mu i, i chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie, jak wiecie już dawno temu, Skadał Warszawie jako pierwszą swoją wizytę z, z takich dość oczywistych względów. Myślę, że ne, nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe. Dziennikarze pytali także premiera o kwestię azylu udzielonego przez rząd Wiktora Orbana politykom PiS, Zbigniewowi Ziobrzy i Marcinowi Romanowskiemu. Tu sprawa jest jasna, stwierdził Donald Tusk, Donald Tusk. Dodał, że ma nadzieję, iż będzie mógł powiedzieć im niedługo Witajcie w Polsce. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak. Kamysz leci do Oslo. W norweskiej stolicy będzie rozmawiał z ministrem Tore Sandvikiem m.in. o zacieśnianiu współpracy wojskowej i o wspólnych zakupach w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE na zakupy uzbrojenia. Nawet trzy lata więzienia mogą grozić mieszkańcowi Bytomia, który miał zaatakować i obrażać ratowników medycznych. Doszło do tego w czwartek, ale policja poinformowała o tym dopiero teraz. Funkcjonariusze i pogotowie otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na poboczu w rejonie osiedla Arki Bożka w Bytomiu. Jak się okazało był kompletnie pijany. Zaatakował ratowników w karetce pogotowia, relacjonuje Paulina Gnietko z bytomskiej komendy. Naruszył nietykalność się ratowników medycznych, szarpiąc i kopiąc ich po nógach. Wielokrotnie znieważył ich słowami wulgarnymi i obraźliwymi. Mocno pobudzony 33-letni mieszkaniec Bytomia został przewieziony do szpitala. Nie wymagał jednak hospitalizacji. Za to w organizmie miał ponad 3,5 promila alkoholu. 33-letniego mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzuty za swoje zachowanie. Odpowie przed sądem. Jak co roku wiosną przyrodnicy, przyrodnicy, leśnicy oraz rehabilitanci dzikich zwierząt apelują o niezabieranie i niedotykanie małych zajęcy napotykanych na łąkach i w lasach. Samotny zajączek w trawie nie oznacza, że jest osierocony. To naturalna strategia przetrwania tego gatunku, mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie. Mama zając wcale nie jest y, cały czas przy młodych. Mama zając ma zapach, a dzieci zając nie, dlatego mama zając, żeby nie zdradzać swojej pozycji, i zwłaszcza pozycji maluchów, przychodzi, karmi i idzie sobie robić swoje sprawy. Opieka nad y, małymi zajączkami jest niezwykle trudna, dlatego też zostawmy te zajączki rodzicom, najlepiej mama zając się nimi zajmie. Pomocy potrzebują zwierzęta ranne lub wyraźnie osłabione, a jeśli mamy wątpliwości, czy dzikie zwierzę potrzebuje pomocy, można skontaktować się z ośrodkami rehabilitacji czy fundacjami. Ich pracownicy doradzą, co w konkretnym przypadku należy zrobić. Nawet 18 stopni wskażą dzisiaj termometry na południowym zachodzie kraju, ale i na pozostałym obszarze będzie ciepło. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i na Podlasiu 12 stopni i na Półwyspie Helskim, ale to trochę inny mikroklimat. Tam tylko 7 stopni, będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Jeśli już gdzieś spadnie woda, to będzie to Pomorze Zachodnie, ale tylko przelotnie. Tomasz Kowalczyk, jak obiecał, tak wrócił. Cześć Tomku. Cześć. Dzień dobry, to czas na sport oczywiście.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 Libero-Resowi Paweł Zatorski przyznał, że jego zespół nie wykorzystał szansy w trzeciej partii, ale odniósł się też do informacji, którą ogłosił w mediach społecznościowych, bo ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. Wiedziałem, że ta chwila w końcu nadejdzie po wielu, wielu latach i tak naprawdę patrzę bardzo pozytywnie w przeszłość. Doceniam całą tę historię, która...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 Oj, będzie czas y, powspominać tą wspaniałą karierę Pawła Zatorskiego. Ale to już ten wiek, że trzeba no, kończyć? No, tak, tak zdecydował Paweł. 35 y, z, lat. 35 lat. Y, 18 medali wielkich imprez. Y, srebro na Igrzyskach Olimpijskich. Dwa razy Mistrzostwo Świata, raz Mistrzostwo Europy. Y, ale to też jeden z moich ulubionych siatkarzy. Nie tylko ze względu na grę, ale jak poznałem go w 2018. 2000... W dziewiątym roku, tak mi się wydaje. Okay. Yy, to był siatkarzem, którego nie trzeba było w radiu w ogóle montować. Mówi tak płynnie, jest Naprawdę? erudytą, że Proszę. wiedziałem, że jak spieszę no, się, wiadomo. żeby zrobić jakiś materiał, to po prostu z Pawłem i Paweł zrobi całą robotę za mnie. Wiadomo, z Łodzi jest, pa jest Paweł, więc... Yy, no zupełnie, on jest z Piotrkowa. No to dobra, ale to też Ziemia łódzka, tak, więc. Tak, tak, bo ra, Kilka razy kiedyś mówiłem: Złodzi, złodzi jesteś, Paweł. Nie, nie, nie, ja jestem z Piotrkowa. Ba bardzo dal... szanuję taką, du <laughs> taką dumę z małej ojczyzny. To życzymy wszystkiego dobrego w takim razie. Tak, jeszcze będzie grał w klubie Waseko Resowi. I więc... za te reprezentacyjne występy bardzo dziękujemy. Dziękujemy za te wspaniałe medale. Teraz troszeczkę o piłce nożnej. Trzy remisy wczoraj w 28. kolejce Ekstra Lech Poznań, GKS Katowice 3-3, Motor Lublin, Raków, Częstochowa 1-1, Krakowie Arka 2-2. Co to oznacza? Że w tabeli wielkich zmian nie ma. Lech Poznań na prowadzeniu o dwa punkty przed Zagłębiem Lubin, które swoje spotkanie z Radomiakiem w sobotę akurat wygrało. Adrian Benedyczak zdobył gola dla Kasimpasy w zremisowanym 3-3 meczu wyjazdowym z gostepę w 29. kolejce tureckiej eksperycji klasy piłkarskiej i to szóste trafienie polskiego napastnika wypożyczonego zimą z włoskiej parmy. Będziemy się teraz uczyć tych różnych tureckich nazw klubów dobrej wymowy, bo naprawdę Adrian Benedyczak zaczyna robić furorę i kto wie, czy do Turcji na stałe się nie przeniesie, bo tak jak mówimy, jest wypożyczony z włoskiej parmy. Ekipa Kasimpasy broni się przed spadkiem, ale z dorobkiem 28 punktów wskoczyła na 13 tą pozycję w tabeli. Jeżeli chodzi o Speedway, to motor Lublin pokonał KS Toruń 56 do 34 w spotkaniu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Kacper Woryna, a także Bartosz Kobaj po 12 punktów, a junior motoru Bartosz Bańbor był zadowolony z postawy całej swojej ekipy.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 W drugim wczorajszym spotkaniu remis GKM Grudziądz kontra Stal Gorzów Wielkopolski po 45. Włoch Janik Sinner wygrał tenisowy turniej na kortach w Monte Carlo. W finale pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 7-6, 6-3. A Belkwołd Van Aert wygrał 123 odsłonę w wyścigu paryż roubaix najtrudniejszego z kolarskich klasyków i odniósł jedno z najcenniejszych zwycięstw w swojej karierze, pozostawiając w pokoju w polu, drugiego w tym wypadku słynnego Słoweńca, Tadeja Pogaczara. Tomasz Kowalczyk, wielkie dzięki i Dziękuję. do usłyszenia. do usłyszenia. 7.40 na zegarach, z nami teraz Michał Makowski, prosto z Budapesztu. Cześć, dzień dobry Michale. Michale? Dzień dobry, dzień dobry. Czy o, się dzień słyszymy? Dobry. Sły... Dzień dobry, słyszymy się. Your tak, tak. Yy, powiedz, y, oczywiście Michał Makowski jest reporterem, wysłannikiem polskiego radia do Budapesztu. To powiedz w jakich nastrojach, jak wygląda ten, ten nowy poranek w nowych, y, na nowych węgrach, w nowych Węgrzech? No cóż. Yy... Niektórzy budzą się jeszcze w euforii, a inni z kacem, ale o tym co działo się minionej nocy na ulicach Budapesztu można pisać pieśni. Miasto śpiewało i tańczyło, krzyczało tysiącami gardeł. Szczególnie okrzyki wznosili młodzi ludzie, dla których Wiktor Orban był wiecznym premierem, a teraz mają szansę na kogoś nowego. E Jakbym miał to do czegoś porównać, to tylko do fetowania zwycięstwa w wielkim turnieju piłkarskim. Ale tak się też trochę mówi, że WEGRY teraz rozgrywały finał Mistrzostw Europy w demokracji. Nawet zdarzało się tak, że tutaj niektórzy mieszkańcy stolicy czy przyjezdni zatrzymywali samochody i nie pozwalali im odjechać, dopóki pasażer pojazdu, no czasami też wmuszali to w kierowcę, nie wniósł z nimi toastu. Taką cenną pamiątką, którą wielu po tej nocy chciałoby sobie pozostawić były plakaty wyborcze zwycięskiej partii TISA. Ludzie dosłownie wdrapywali się na słupy, żeby sobie te plakaty z nich ściągnąć. Posłuchajmy zresztą ulic Budapesztu, one powiedzą nam wiele. Poznałem też tam pewnego bardzo ciekawego człowieka, który opowiedział mi o przyjaźni polsko-węgierskiej. Polak, Wenger, Bratanek, forever. We live and die together, no matter. The fight is ours, the victory belongs to God. And Laude to Jesus Christus. Amen. No właśnie, przepiękna dusza poznana na węgierskiej ulicy, na ulicy Budapesztu, a to hasło, które usłyszeliśmy wcześniej Ruszki Haza, czyli Ruscy WON, to jest powtarzane na Węgrzech od roku 1956, kiedy to wybuchło powstanie, które wybuchło w geście Solidarności z polskimi robotnikami z poznańskiego czerwca. Natomiast to, to odbudowywanie też przyjaźni polsko-węgierskiej ma się wydarzyć w najbliższych tygodniach, ponieważ przyszły premier Peter Modzior zamierza wybrać się na pierwszą zagraniczną wizytę właśnie do Warszawy. A na razie tutaj w, na Węgrzech dominują takie mieszane uczucia. Jedni się cieszą, drudzy się smucą. Zobaczymy, kto będzie się cieszył i smucił jak najdłużej. <laughs> Michał Makowski, bardzo Ci serdecznie. Michale, dziękujemy za Twoją Dziękuję relację. Bardzo. Do usłyszenia. Węgierskie wybory były śledzone na Ukrainie z ogromnym zainteresowaniem, co zrozumiałe, patrząc szczególnie na, chyba mogę powiedzieć, konflikt pomiędzy Wołodymirem Zełańskim a Wiktorem Orbanem. Na Ukrainie jest Paweł Buszko. Dzień dobry, Pawle. Pawle, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. Pawle, obserwowałeś. W... Halo, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeszcze raz spróbujmy to zsynchronizować. Pawle, słyszymy się? Dobrze, to musimy popracować nad połączeniem, bo tak nie uda nam się porozmawiać, a oczywiście będziemy rozmawiać o i rozmawiamy o wyborach na Węgrzech w kontekście ukraińskim. Pawle, to może zróbmy tak, ja Ci po prostu oddam głos, powiedz jakie są reakcje ukraińskich władz, ale też miejscowych Węgrów. Na pewno zrealizował się taki pozytywny scenariusz, no taki, na który, na który oczekiwały władze w Kijowie. Ich reakcja, mimo że no na razie nie można mówić o jakimś takim hura-optymizmie, jest pozytywna właśnie z nadzieją na to, że te stosunki między dwoma stolicami się poprawią. Ukraiński prezydent gratulował Peterowi Magiarowi w takim wpisie w, w, w, w, w mediach społecznościowych. Gratulował partii TISA zwycięstwa w wyborach. Podkreślił, że jest ono zdecydowane i wyraźne. Jak napisał, Ukraina zawsze dążyła do dobrocąśnienia, sąs relacji Jest gotowa do wspólnej, konstruktywnej pracy na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności, a tego konstruktywizmu, jak wiemy na pewno w ostatnich latach, miesiącach, bardzo brakowało. Jak mówią ukraińscy komentatorzy, gorzej już między Ukrainą i Węgrami po prostu być nie mogło, dlatego teraz może być tylko lepiej. Ukraińcy przede wszystkim mają nadzieję, że Budapeszt przestanie blokować 90 miliardów euro unijnej pomocy dla Ukrainy, no, ale pozostają też kwestie nierozwiązane, m.in. sprawa rurociągu przyjaźni przez który Węgry kupowały rosyjską ropę, a który ucierpiał z powodu rosyjskich bombardowań. No a Kijów najdelikatniej mówiąc, no nie kwapi się z jego remontem. No więc pytaniem jest, czy ropociąg będzie obecnie uruchomiany, jak to zapowiadały władze Ukrainy. No i jak do tego ustosunkuje się nowy węgierski rząd. Ukraińcy mają nadzieję, że wraz ze zmianą władz Budapeszt zmieni też swoją politykę, a ta zwłaszcza przed wyborami była wręcz antyukraińska. Rząd Orbana wykorzystywał nastroje antyukraińskie w kampanii wyborczej. Oskarżał też Kijów o rzekome złe traktowanie węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Ja śledziłem węgierskie wybory właśnie z perspektywy węgierskiej mniejszości. Jestem teraz tuż przy węgierskiej granicy w 20 dwudziestotysięcznym Berechowie, no takiej nieformalnej stolicy ukraińskich Węgrów. Tutaj częściej na ulicy słuchać język węgierski właśnie niż ukraiński. No są węgierskie szkoły, instytucje. Rozmawiałem też tutaj na na Zakarpaciu z przedstawicielami węgierskiej mniejszości. Część z nich mówi wprost. Rząd Orbana wykorzystywał mniejszość węgierską instrumentalnie. Podkreśla Christian Szkiriak, szef organizacji Ukraińscy Węgrzy. Mam nadzieję, że po wyborach węgierska mniejszość na Ukrainie przestanie być wykorzystywana przez władze w Budapeszcie jako instrument politycznych procesów zarówno wewnętrznych jak i międzynarodowych. Przez ostatnie kilkanaście lat tak się działo, kiedy to Orban mówił o rzekomej dyskryminacji Węgrów na Ukrainie. A tutaj w Berechowie przyglądałem się wyborom w miejscowym konsulacie. Głosujących było sporo, no bo większość ukraińskich Węgrów ma podwójne obywatelstwo, zarówno ukraińskie, jak i węgierskie właśnie. A jest tak, bo rząd Orbana przez ostatnie lata nadawał węgierskie paszporty ukraińskim Węgrom. I chociaż z punktu widzenia ukraińskiego prawa no było to po prostu nielegalne, no to rząd w Kijowie Przymykam na to oko. To nadawanie węgierskich paszportów spowodowało też, że w ostatnich latach liczba ukraińskich Węgrów spadła o około połowę ze 150 tysięcy do 80. Wielu Węgrów po prostu uciekło z powodu wojny na Węgry, ale też ci, którzy zostali często włączają się w obronę kraju, w obronę Ukrainy, także z bronią w ręku. W szeregach ukraińskiej armii walczy około 700 etnicznych Węgrów, około 100 poległo na wojnie z Rosją. No i z tego powodu część Węgrów oczekuje zmiany, no, co tu dużo mówić, zmiany po prostu prorosyjskiej polityki Budapesztu na proeuropejską i proukraińską. Paweł Buszko, który relacjonował i obserwował węgierskie wybory, ale w przygranicznych miejscowościach na terenie Ukrainy. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twoją relację. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 7.48 jest już na zegarach. Po godzinie 8.07 będzie z nami Bartłomiej Wrublewski z Prawa i Sprawiedliwości. To za chwilę, bo na początek saldo. Saldo magazyn gospodarczy. Dzień dobry, a magazyn zaczynamy od ważnych zmian w prawie pracy. Dziś bowiem w życie wchodzą nowe przepisy regulujące kwestie zwolnień lekarskich. Przede wszystkim precyzują one to, co można robić na L4, a co jest niedopuszczalne i może skutkować odebraniem prawa do zasiłku chorobowego. Nowe uprawnienia zyskają też kontrolerzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tłumaczy rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Kontroler będzie mógł wylegitymować sprawdzaną osobę i będzie mieć też wstępu do miejsca, w którym przebywa ubezpieczony na zwolnieniu lekarskim. Również od tej daty, od 13 kwietnia zacznie obowiązywać definicja czynności incydentalnej, której wykonanie na zwolnieniu lekarskim nie spowoduje utraty zasiłku. Tu dodajmy, że chodzi o takie jednorazowe działania, jak na przykład pilne podpisanie faktury, czego nie może zrobić inny pracownik. Obecnie wiąże się to z ryzykiem nawet odebrania prawa do zasiłku. Tak jest też w przypadku wyjścia po podstawowe zakupy czy zaprowadzenie dziecka do przedszkola. To też od dziś się zmieni i takie czynności nie będą już traktowane jako aktywność niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego. Wyjście do apteki, lekarza na rehabilitację,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 stanem zdrowia, czy praca na czarno lub zdalna.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 Silniki, które napędzają inwestycje różnego rodzaju, to umacnia gospodarkę, to zagranica też widzi. Do rekordów na warszawskim parkiecie odniósł się także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W mediach społecznościowych napisał, że polska giełda kolejny rok jest wśród najmocniejszych na świecie. Podkreślił też siłę naszej gospodarki, która przyciąga inwestorów. Saldo popularny w ubiegłe wakacje. Pociąg do Chorwacji wraca i w tym sezonie. Ale uwaga, pociąg PKP Intercity z Warszawy do Rijeki będzie jeździł szybciej i częściej, a wyruszy już w pierwszy dzień wakacji, zapowiada Anna Zakrzewska z PKP Intercity. PKP Intercity jest w trakcie opracowywania docelowej oferty, w tym m.in. rozkładu i cen biletów, do Chorwacji na sezon wakacyjny 2026. Planujemy, że pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu, a pierwszy kurs z Warszawy ruszy w piątek. 26 czerwca. Nowością będą wagony do kopru w Słowenii, które odłączą się od składu w Lublanie. Więcej informacji przekażemy w najbliższym czasie. Częstsze kursowanie pociągu do Chorwacji, jak podkreślał niedawno minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to odpowiedź na oczekiwania podróżnych i rosnące zainteresowanie podróżami międzynarodowymi. Tu warto zaznaczyć, że w ubiegłym sezonie letnim z połączenia do Rijki skorzystało 9 tysięcy pasażerów, a przewoźnik liczy, że w tym sezonie będzie ich jeszcze więcej. Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolej, uważa, że PKP Intercity powinno iść za ciosy i rozwijać kolejne połączenia zagraniczne, bo to dobry moment na ekspansję międzynarodową. Warto się zastanowić, czy jeśli Chorwacja okazała się hitem, to nie pojechać również do Włoch, albo nawet w kierunku Bałkanów czy do Grecji. Kwestia taboru do gadania, rozmaitych spraw technicznych to mozolna praca, ale później nagrodzona właśnie takimi strzałami w dziesiątkę, które okazują się taką wizytówką kolei, naszej dobrej, solidnej kolei, również poza granicami naszego kraju. Pewien przedsmak tego turyści dostaną już w tym roku, a mianowicie część wagonów jadących do Rijeki zostanie odłączona w Lubianie i pojedzie do Dalej do słoweńskiego kopru. PKP Intercity pracuje również nad rozwiązaniem, które pozwoli łatwiej dotrzeć także do innych miejsc w regionie. Planowany jest na przykład wspólny bilet autobusowy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli kontynuować podróż, na przykład do włoskiego Triestu. A skoro już o kolej mowa, to jeszcze ważna informacja dla mieszkańców okolic Warszawy. Od wczoraj, przez dwa tygodnie, nie będą kursować pociągi po linii Otwockiej. Ma to związek z modernizacją trasy między Stolicą a Otwockiem. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych, pociągi dojadą jedynie do stacji Wawer. Potem podróżni będą musieli się przesiąść do komunikacji zastępczej. Między Warszawą Wawer a Otwockiem autobusy będą zatrzymywać się głównie przy istniejących przystankach w pobliżu stacji kolejowych. Linia z Warszawy do Otwocka od kilku lat przechodzi generalną modernizację. Wymieniane są tory, powstały także nowe przystanki. Anna zdajewska pawluk argumentuje, że całkowite zamknięcie linii skróci czas pracy. Wykonawca połączy bypassy z istniejącymi torami, rozpocznie budowę nowych rozjazdów. A od 13 kwietnia zamknięta będzie także linia kolejowa stłuszcza do Wyszkowa. Za odwołane pociągi kolei mazowieckich zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki walutowe. Obecnie dolar wyceniany jest na 3 zł. i 64 grosze. Kurs euro wynosi 4,26, a za franka trzeba zapłacić 4 zł. i 60 Reklama.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 The cat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 Elektrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1895 zł. Teraz za jedyne 1695. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.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 www.mir.org.pl Ogłoszenie społeczne.